Jest sobota, 27 maja 2017 roku. Słuchacie właśnie 135 nawiedzonego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz Bogusia. Witam Cię serdecznie. Cześć Szymon, witam wszystkich słuchaczy nawiedzonego podcastu. Miło mi być tu ponownie. Właśnie w tym momencie sobie dopiero uświadomiłem, że to chyba Twój debiut w duecie, nie? Takim wielkim, pełnoprawnym. Debiut? Nie, wcześniej był y, Mando, duet z Mando. <śmiech> ale ale tutaj... nie, mówię właśnie o Nawiedzonym. Tak, o typowo. Nawiedzonym, tak. W Nawiedzonym, tak, słyszymy się tak w dużej audycji po raz pierwszy, dokładnie. W ogóle przez pykon i wszystkie <śmiech> konglomeraty, już tak mówię, hmm, to któraś audycja z kolei, ale nie, nie, pierwsza. Nie, po raz pierwszy, dokładnie. I spotykamy się tutaj dzisiaj 27 maja, a więc ile? 2, 4, 5 dni przed 1 czerwca. A co mam 1 czerwca? Dzień Dziecka! I z tej właśnie okazji chcieliśmy przygotować dla Was taką specjalną audycję poświęconą właśnie grozie dla dzieci. Kiedyś przy okazji któregoś QA, bodajże, ktoś zadał pytanie o to, czy właśnie moim zdaniem horror też się nadaje dla dzieci jako lektura i tak dalej. I jakoś tam ten temat liznąłem, ale już wtedy zaznaczyłem, że docelowo myślimy o jakiejś większej audycji. I teraz ją właśnie dzisiaj otrzymujecie. No tak właściwie to, powiem więcej, otrzymacie ją w dwóch częściach, gdyż okazało się, że temat troszkę nam się rozrósł, a to za sprawą właśnie naszej ekspertki dzisiejszej, Bogusi, która... Cóż, no ja początkowo nawet nie wiedziałem, że ty się jakoś interesujesz w ogóle tą tematyką, tak też konkretnie grozą w kontekście dzieci, ale... Zaskoczyłaś mnie? Okazało się, że tak. No i dzisiaj postaramy się wyciągnąć z Ciebie trochę informacji, a za tydzień kontynuować tę audycję, gdyż tak jak się już teraz zaznaczam, będzie to podcast w dwóch częściach. Dzisiaj zaczniemy tak troszkę meta i bardzo subiektywnie osobiście, gdyż chciałbym zacząć ten podcast od takich wspominek, anegdot na temat naszego własnego doświadczania grozy jeżeli chodzi o nasze dzieciństwo, tak? na temat tego, co my sami czytaliśmy w dzieciństwie, jeżeli chodzi o tytuły z jakimiś tam właśnie wątkami nadprzyrodzonymi, czy zaliczanymi współcześnie do literatury grozy. Czy chciałabyś zacząć od czegoś konkretnego? Masz jakieś takie pierwsze wspomnienie, gdy myślisz horror i ty jako dziecko? Znaczy, ja, moja czytelnicza przygoda zaczęła się od e, baśni i im bardziej te baśnie były straszne, tym było lepiej. E, zresztą e, muszę powiedzieć, że w moim domu e, nie było takich tematów tabu. Moi rodzice nie cenzurowali żadnych rzeczy. E, wychodzili z założenia, że jeśli coś mi się podoba i jestem zainteresowana, no to nie należy mi blokować dostępu do tego, co mnie kręci i co mnie ciekawi. Natomiast takim pierwszym w sumie dość <grym> przerażającym doświadczeniem, jakie pamiętam z dzieciństwa, to była historia o Bazyliszku. <grym> Nie wiem, dlaczego mnie to przeraziło, ale sam fakt, że on był taki wielki, potężny, przerażający i to spojrzenie, które potrafiło człowieka zmienić w kamień, było chyba takim najbardziej jakby traumatycznym w cudzysłowie doświadczeniem, które wryło mi się do tego stopnia w, w, w głowę, że do, do, do dzisiaj jak wspominam, <grafię> jak moja mama czytała mi bajkę o Bazyliszku, to, to, to nadal mam ciarki na plecach, więc to takie najwcześniejsze wspomnienie. Czyli to jeszcze... Tak, najwcześniejsze wspomnienie, no a potem już przyszły takie jakieś bardziej rozbudowane historie. No, muszę powiedzieć oczywiście o Alicji w Krainie Czarów i o Czarnoksiężniku z Krainy Osto. To, to, to, to były też takie lektury, które jakby poprzecierały szlak i tylko otworzyły mnie na nowe doznania czytelnicze. Jeżeli chodzi o moje takie najdawniejsze wspomnienia, nie jakieś najbardziej wyraźne, to też pomyślałem o bajkach, chociaż nie tylko o nich. Jeżeli chodzi o bajki, to mnie rodzice czytali dużo tych klasycznych właśnie Andersena, Grimmów i tym podobnych. Przy czym z nich, ja nie pamiętam jakichś konkretów wielkich. Wiem, że troszkę się bają Królowej Śniegu czy Lodu, Boże. Śniegu, śnieg, tak. Lodu, tak. Eza i Anna siedzą ci u głowy do <śmiesz> Kulowej śniegu. Wiem, że troszkę mnie przerażał Grompel Stilskin. O. I jeszcze miałem taką grubą książkę w twardej niebieskiej błękitnej oprawie, bodajże się nazywała 365 baśni bajek na 365 dni, coś takiego. No jak wskazuje nazwa, było to po jednej 300... bajce, tak. Tak, po jednej bajce na praktycznie każdy dzień roku i w sumie 365 sztuk. One oczywiście nie były w dużej mierze szczególnie rozbudowane. Część to były naprawdę jakieś tam króciutkie rzeczy na nie wiem 6-10 wersów. Część to były troszkę dłuższe historyjki. I ja chciałem znaleźć tę książkę teraz. Przy czym... Ja ją gdzieś przekładałem przy remoncie kilka lat temu i tak zupełnie na szybko, no nie znalazłem, ja nie chciałem znowu przerzucać tysiąca rzeczy w jej poszukiwaniach, ale to, co mi zapadło w pamięć, to to, że ja się strasznie bałem, dyla sobie zrzała. To było kilka opowieści, z dylem sobie zrzałem. i teraz to już w ogóle, wiesz, jeszcze przez to, że studiowałem germanistykę i tam miałem trochę mediewistyki, no to nawet znam historię trochę postaci, jeżeli chodzi o pisał literatury, ale wtedy to dla mnie było coś tak absurdalnego, tak dziwacznego i w ogóle ja się brzydziłem nawet wypowiadać mienia i nazwisko, bo to mi się tak źle kojarzyło i dopiero właśnie na studiach, gdy na wykładzie gdzieś tam się pojawił, to, to też w pierwszej chwili, aż mnie ciarki przeszły, wzrygnąłem się i nie mam pojęcia dlaczego. Czy tam była jakaś naprawdę dziwna przerażająca historia, czy po prostu mój dziecięcy mużdżek coś sobie uwzdorał, ale <grym>, tak wyszło po prostu. I jeszcze <grym, druga <grym, rzecz z tych takich najdawniejszych to no coś, co w większości się kojarzy raczej z telewizją, ale ja ją znam, tę postać także z komiksów, a chodzi o Bukę z Muminków. Tak, tak, Buka była przerażająca. Buka, oj ale, tak. Ale w telewizji to było jasne, nie? No bo Aha. sama muzyka, efekty dźwiękowe, to, że no, odróżnia się fizycznie. Tak, ten dźwięk, ogóle... który ona wydawała w ogóle to, że wszystko naokoło zamarzało, robiło się takie surowe, przerażające i, i, i depresyjne. To rzeczywiście w, w kreskówce. Plus jeszcze ona była tą obcą, tą nieznaną, tą jedną której nikt nie rozumiał. Te wszystkie też atrybuty w ogóle postaci z horrorów, potworów, monstrów, tak? tak? Właśnie pochodząca nie wiadomo skąd. Taka bestia z tamtej strony, nie? Mhm. Niby krzywdy nie robiła, przynajmniej nie kojarzę, ale sam fakt, że nie wiem, zamarzły kwiatki po drodze, czy nie wiem, dostała jakiś przedmiot, on też zamarzł, zniszczył się od razu. Mhm. To, to wszystko było tak obce, przerażające. Że o, ja pamiętam, że zawsze na tych scenach ja wybiegałem z pokoju i stawałem za zaframową drzwi, tylko się wychylałem. Czy on jeszcze stoicznie I słuchałem, słuchałem, no bo byłem ciekawy, co się tam dzieje, ale bałem się na to nawet patrzeć. I gdy w komiksach się pojawiała, to o dziwo to nadal działało. Te emocje były tak silne, że w komiksach, czy tam książeczkach... To nadal gdzieś tam wzbudzało ten lęk. Oto, skoro już zaczęliśmy rozmawiać o filmowej grozie, to ja muszę koniecznie przywołać jeden z najbardziej wyrazistych koszmarów mojego dzieciństwa. Był kiedyś taki serial, który nazywał się Przygody Wesołego Diabła. I tam była piszczałka. <grym> <grym> która był by to twór tak po prostu przerażający, że no, na samą myśl przechodzą człowieka naprawdę ciary na plecach. Ta historia była w sumie, ja ją bardzo chętnie odświeżyłabym sobie teraz, bo to, to, to tak, tak się śmieje, że to koszmar z dzieciństwa, ale podejrzewam, że sporo osób ma podobne doświadczenia z piszczałką i, i z tym charakterystycznym sposobem, w jaki on mówił i się poruszał. I zdaję sobie sprawę z tego, że to była bardzo mądra opowieść, ale po prostu ta cała otoczka i to jak, jak my się czuliśmy kiedy patrzyliśmy na, na tę postać jest naprawdę no, to, to, to coś niesamowitego, jak niektóre rzeczy potrafią po prostu wbić się w pamięć. Tak samo ja już wspominałam jak nagrywaliśmy podsumowanie roku, że Pan Kleks to też jest taki w sumie o, element, tak, tak. Który, który bardzo wyraziście wspominam z dzieciństwa, przy czym w moim przypadku to najpierw był ten ta filmowa odsłona Pana Kleksa i to może dlatego też darzy go takim dość dużym sentymentem. Tam był ten słynny Marsz Wilkołaków przy tej tak, tak, rock'n'rollowej tak. muzyce i to sprawiało rzeczywiście no, f -f fantastyczne wrażenie. Książkowa odsłona, no, przeczytałam wszystkie części i, i bardzo je lubię i wracam do nich bardzo chętnie. Mam też u siebie tutaj na półce. A propos tego, że nie mogłeś się dokopać do swojej książki, mm. to ja nawet, nawet ją wyjęłam i przeczytałam parę fragmentów i to chola nadal działa, to nadal robi wrażenie, ale film tak, niesamowity, tam jest jeszcze taka rewelacyjna scena w Raju, ta słynna Aleja Dręczycieli. Hmm. O, <grych> na ale samochód. w ogóle Wilkołaki, Filip, tam wszystko jest... Yy. Tak, tak, tak, to Golasz Filip. No ale zabawne jest to, że w sumie yy, też nawet część rzeczy mam wrażenie bardziej odbieram jako dziwne, przerażające, bizarre, weird teraz niż nawet kiedyś, bo nawet tak. te wspomniane muminki, buka się pamięta, nie? Ale tak. ja w związku z tym, że uczę się szwedzkiego, stwierdziłem, że pouczę się przez oglądanie właśnie muminków, bo jakby nie patrzeć, słownictwo tam nie jest jakoś szczególnie rozbudowane i odświeżyłem sobie tam pierwsze kilkanaście odcinków w ten sposób, no i w pierwszym epizodzie Muminek zostaje przemieniony w jakiegoś potwora. Tak, traci swoją tożsamość. Tak. i Słuchał prostu... się w kapeluszu właśnie. Tak, I taką tak, mamusia mogła go... Tak. Czarnoksiężnika, który mm -hmm. lata jakieś chyba panterze czy coś takiego, ale też Dokładnie. jest... Nie wiemy w sumie, czy dobrym, czy złym. Jest czarnoksiężnikiem w czarnym stroju. Mm -hmm. Mamy w drugim odcinku jakiegoś piaskowego potwora, który zjada ludzi. Znaczy zjada Muminki. <śmiech> zjada muminki. <I śmiech> Mamy właśnie bukę. Tam jest masa takich przerażających motywów. Przecież nie wiem, Hatifnaty, tak? są mm -hmm. wszystkie te akcje na wyspie, te sztormy na morzu, tam kogo go nie jakby się to Dokładnie. zastanowić a przede wszystkim tabuka jednak w pamięci mm -hmm. utknęła. To ja mam jeszcze, skoro już tak rozmawiamy o kreskówkach, to ja przypomnę też pewną rzecz, którą namiętnie oglądałam, bo to, że Scooby-Doo to oczywiste, to, że pan Kleks no to też jak się ma, jak się jest w pewnym wieku, to, to takie doświadczenia nie powinny nikogo dziwić natomiast w moim przypadku jeszcze dochodzi hrabia kaczula że Kojarzysz hrabiego kaczula uh -huh. oczywiście, tak? Przy czym akurat kaczuli w ogóle nie kojarzę z jakimś lękiem, grozą. Uh -huh. To, to na takiej zasadzie właśnie my o tym będziemy mówić za chwilę, jak już się troszeczkę zagłębimy bardziej w ten temat, że ta groza w odsłonie dla dzieci jest często też bardzo ośmieszana, taka właśnie na zasadzie łagodzenia tych lęków i niepokojów, no to Hrabia Kaczula idealnie właśnie tak na tej płaszczyźnie działa, no bo to jest wampir, który odżywia się pomidorami. Mm -hmm, właśnie mamy tę grozę oswojoną, która w Dokładnie. sumie nie tyle jest grozą, co jest tym repertuarem rekwizytów, kojarzonych z, mm -hmm, tak. z gatunkiem. Tak Bierzemy jestem, po prostu te wszystkie toposy, rekwizyty, postacie, ale one nie mm -hmm. spełniają funkcji chorychoru, czyli nie mają strachu. Ale z drugiej strony w takich muminkach, w takim panie Kleksie, czy w niektórych bajkach, w sumie mamy te elementy, które jednoznacznie mają wzbudzać strach. Nie? No i tutaj już mm -hmm. funkcja chorychoru jest spełniona. Dobrze, ja jeszcze tylko nawiążę szybko do, do takich dwóch rzeczy, które też czytałam i to już są takie, powiedziałabym, bardziej świadome lektury. Tak jak troszeczkę rozmawialiśmy przed nagraniem, to też wspominałeś, że mam nadmienić na temat tego, co wybierałam świadomie w dzieciństwie. Więc takim pierwszym pierwszą lekturą troszeczkę jakby właśnie w klimacie grozy, którą wybrałam, już poszłam do biblioteki i konkretnie sobie zażyczyłam, to były przygody trzech detektywów. Aha, a to, też mam na liście. Tak, A to z tego powodu, że pamiętam kiedyś, jak byłam młodsza, moi rodzice oglądali w telewizji ptaki i psychoza. Ja jednak nie byłam w takim wieku, żeby niektóre rzeczy jeszcze, jeszcze oglądać i oni opowiadali mi o, o tym, co widzieli, jakie to było fajne, tak przynajmniej mnie się wydawało i tam padło to nazwisko Alfred Hitchcock. A na tej pierwszej edycji Przygód Trzech Detektywów to nazwisko Hitchcock jest tam również nadrukowane. Także. I to takimi wołami na górze Takimi chyba. wielkimi literami, dokładnie. Ale trzeba przyznać, że te powieści, podobnie zresztą jak Szkoła przy Cmentarzu, to miały swój urok właśnie, bo były to połączenia takiej literatury przygodowej, zagadkowej, z takimi fajnymi twistami fabularnymi. Tutaj nie wiadomo było, co się, co, co, co się wydarzy. Wszystkie właśnie jakieś zaskakujące tam nie do końca jednoznaczne sytuacje, że tutaj a coś się sam, samo przesuwa, jakieś właśnie drzwi się otwierają ze skrzypieniem. To było takie fajne i tak niesamowicie działało na wyobraźnię. Oczywiście wakacje z duchami Adama Bagdaja to też jest taka książka, która kojarzy mi się właśnie bardzo sympatycznie mhm. z, z, z, z takich właśnie już młodzieńczych lektur. I opowieść Wigilina. A wszystko dlatego, że zaczynała się od słów, Trzeba zacząć od tego, że Marley nie żył. I to mnie wtedy tak zafascynowało, jak to Marley nie żył, ale co, co dalej? Co dalej z tym Marlejem? A w ogóle fakt, że później pojawiały się tam duchy, które pokazywały coś bohaterowi, no to już w ogóle. No, to byłam absolutnie zachwycona. Do, po dziś dzień zresztą opowieść Wigilina jest jedną z takich moich ukochanych lektur, do których wracam. Nawet jak, jak teraz nie mam czasu i czytam bardzo dużo rzeczy, tak powiedzmy, zawodowo, to, to opowieść Wigilina zawsze gdzieś tam się w tych lekturach przewija. Mm -hmm. Ja też wpisałem na swoją listę przygody szczyt detektywów, szkołę przy cmentarzu. Właśnie za przygody detektywów, no to praktycznie Alfred Hitchcock i Robert Arthur chyba przede wszystkim odpowiadali tak. za szkołę przy cmentarzu Tom B. Stone. I jeszcze była Gęsia Skórka, Egelsteina. O gęsiej skórki nie czytałam. Jakoś tak ominęło mnie. A ja właśnie mam taki problem, że ja nie jestem pewien na ile którą serię czytałem, bo wiem, że pojedyncze zeszyty z każdej z nich były. Ja chciałem nawet do nich wrócić, tylko że gęsia skórka i szkoła przy cmentarzu są trudno dostępne teraz. Mhm. przynajmniej tak. W bibliotekach. Tak do dostania. Przygody Trzech Detektywów były wznawiane nawet dwa razy i to ostatnie wznowienie to jest tam, nie wiem, sprzed sześciu lat chyba? Mhm. Wydawnictwo Siedmioróg, tak, aczkolwiek szata graficzna bardzo brzydka, nie, nie wyglądają tak ładnie jak ta edycja, którą ja pamiętam. Wiesz, stwierdziłem, że to jest jednak drugorzędny problem. I pomyślałem sobie, że je skompletuję, a to za sprawą tego, że szukałem jakichś ciekawych książek na prezenty dla dzieciaków ze Świetlicy, na urodziny ich któregoś tam razu i właśnie chłopcu kupiłem przygody trzech detektywów, tam kilka tomów i stwierdziłem, że sam też zacznę je zbierać i nawet był taki plan, żeby zrobić cykl podcastów na ten temat, tylko, o, <grym, <grym, tylko nie mogę... O, tylko nie mogę zdobyć wszystkich. Tam brakuje mi cały czas chyba dwóch czy trzech zeszytów. Plus, no właśnie przez to jakoś tak nie siadałem, bo mówię potem co, stanę przy, nie wiem, chyba drugiego czy trzeciego mi w ogóle brakuje. To mówię, będzie Aha, dziura, to tak? To Od razu na początku, no fajnie. No ale zobaczymy, może da się jakoś obejść. W każdym razie nie wróciłem do tych książek. I gdy teraz na przykład sobie przeglądam hmm. te opisy, to tak czasem wydaje mi się, że to gdzieś, że to czytałem, ale z drugiej strony przez to, że też fabuła z Kubidu, też ma takie motywy, jak tutaj się czasami pojawiają, i że część tych rzeczy znam po prostu z literatury chociażby gotyckiej, właśnie te wszystkie przesuwające tak, się zbliżone. obrazy, zbroje mm -hmm. i podobne elementy. To tak, ja też na to fajnie. patrzę i wtedy to nie wiem, może czytam, może nie. Wiem, że na pewno miałem kilka takich książeczek, może kilkanaście w domu <głos> ze dzieciaka i wtedy to robiło duże wrażenie pod każdym względem, bo mam wrażenie, że czytało się to w miarę mm -hmm. prosto, przyjemnie. Tak, w sensie ta lektura nie była jakimś tam wyzwaniem. I... Tak, one były w ogóle... Objętościowo też nie były przeładowane za bardzo, a poza tym fakt, że tam y, rzeczywiście ta akcja gnała i, i trzeba było po prostu kolejną kartkę przewrócić, bo rozdziały urywały się w takich momentach, no, że tak, no, no, no, no, no, trzeba było wiedzieć, co, co się dzieje dalej. Także to, te wszystkie takie tryki, które teraz y, stosuje na przykład Dan Brown, albo ci wszyscy wielcy pisarze sensacyjni, czy tam literatury przygodowej, no to to się idealnie sprawdzało także w, w, właśnie w tych, w tych książkach książeczkach, także no. A ty wracałaś do nich jakoś później e, Próbowałam, też? próbowałam, jak zaczęłam pracę w księgarni, to yy, właśnie bardzo ucieszyło mnie to, że trzej detektywi nadal są dostępni i nawet yy, chyba dwa czy trzy tomy przeczytałam i to nie, to nie była zła lektura, to znaczy z punktu widzenia dorosłego czytelnika, no to, to wszystko wydawało mi się właśnie takie, e, takie oczywiste, no bo się już nie jedną rzecz obejrzało, przeczytało, ale ja się nadal dobrze bawiłam. Ta nostalgia gdzieś tam głęboko jednak na tyle siedzi we mnie, że ja jakbyś chciał kiedyś nagrać podcast o Trzech Detektywach, to ja już <głos> <głos> piszę się, bo naprawdę z prawdziwą przyjemnością wracałoby mi się do tego. Okej, okay, to super, bo troszkę się bałem, że się można odbić na zasadzie po pierwsze przez trywialność ogólnie mhm. całościową, to znaczy uproszczenie pewne tak i konstrukcji, tak. I, y, fabuły i języka na potrzeby młodego czytelnika, ale też bałem się, że przez to, że trochę się zejdziemy w tym gatunku, to że też można się odbić na zasadzie rozgryzienia po prostu absolutnie wszystkiego tak na starcie, mm -hmm. albo zbyt dużej powtarzalności różnych to znaczy, elementów konwencji, ale... Ja powiem Ci, że oczywiście ja kojarzę, że te tomy, do których wróciłam, to one oczywiście były w jakimś tam stopniu przewidywalne, bo niektóre rzeczy po prostu pamiętałam z tej pierwszej lektury, ale one niektóre te sprawy, tak to nazwijmy, były na tyle pogmatwane, że to nadal potrafi zaskoczyć. No i super. L to właśnie. tak jak... <laughs> Aha, to tak jak z kryminałami na przykład Agaty Christie, to też yy, to tam jest niby tyle tropów i, i jakichś takich rzeczy, które się kojarzy, ale to jednak yy, to wypada na tyle fajnie, że no, nie, nie, nie czuję się wcale tego, że to się zastarzało. No przy Christie ja mam ten problem, że przy drugiej lekturze tej samej książeczki Pamiętasz, kto jest zabójcą? Właśnie wydaje mi się, że pamiętam na początku i czasami nawet pamiętam na początku, ale w toku lektury, starając się śledzić wszystkie tropy, gubię się i i pod koniec mówiła, może coś pomieszałem, może mi się pomyliło, mm. już nie wiem kto i czekam po prostu, aż mi znowu tam detektyw <głos> <głos> wytłumaczy wszystko. Znaczy, odnośnie trzech detektywów to jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że ten sposób na literaturę wcale tak bardzo się nie, nie zestarzał, ponieważ y, o tym będziemy mówić, myślę, w tej drugiej części za tydzień. Te współczesne y, powieści, grozy też y, dla dzieci też mają sporo właśnie z takiej literatury przygodowej. Ale to tak tylko... Spoiler. Tylko rzuciłam spoiler. Okej. Okay. Tak. W każdym razie tak, mamy szkołę przy cmentarzu, grę się przygody przygodycznych detektywów. Jakby ktoś w ogóle miał na zbyciu na przykład komplety, to niech się odezwie. W to na serio. Tak, dwóch, chętnych, dwóch chętnych jest. Tak, jakbyśmy mieli dwa komplety na zbyciu. Poprosimy to, to bardzo. To by było miło mieć na półeczce. W sumie nawet pod kątem przyszłych pociech. I to tak, to te trzy serie, przy czym tak jak mówię, mnie się to trochę zlewa w całość i w sumie nie jestem w stanie stwierdzić, czy one się jakoś mocno różnią między sobą fabularnie i konstrukcyjnie. Dla mnie to naprawdę jest jedno wspomnienie. A to jest śmieszna sprawa, ponieważ przed tym nagraniem wypożyczyłam sobie szkołę przy cmentarzu, trzy tomy i dwa tomy przygód Trzech Detektywów, ale niestety ogrom tematu, który nawet, nawet mnie powoli <grych> zaczyna zaskakiwać, nie pozwolił mi na to, żebym wróciła. No bo tak planowałam, że chociaż na przykład jedną lub dwie z każdej z tych serii yy, przeczytam sobie, ale nie, nie, nie udało się. Skupiłam no się na No to nie innych, wiem, czy ci słuchacze wybaczą, że nie przeczytałaś teraz no tak kilku hmm. tysięcy stron. No, nie wiem. No. To ja teraz jeszcze powiem jedną rzecz. Dajcie znać w komentarzach, tutaj. czy wybaczacie, czy nie. Czy, czy to już jest przegrana na całej linii. Proszę. Słucham. Nie nie mam co, co powiedzieć. Nie, nie, nie. Pamiętam. Yy, to jest śmieszna <śmiech> sprawa. A propos, a propos tego czytania, to mm, ja przez ostatnie cztery miesiące, to muszę przyznać, że do tego nagrania przygotowywałam się bardzo intensywnie i przez ostatnie cztery miesiące mm, czytałam niewiele rzeczy nowych, które się ukazywały z tej literatury dla, do, dla dorosłych, yy, tylko skupiałam się właśnie na, na dziecięcej grozie, ponieważ yy, stwierdziłam, że yy, żeby opowiadać trochę o, o tym zjawisku, no to trzeba by różnych rzeczy popróbować, a ja nie, nie miałam okazji wcześniej i jakoś tak moja kolekcja była niepełna, także to, to tak tylko wtrąciłam. Że... Teraz mnie się dostanie, bo wyszło na to, że ja cię zmusiłem, żebyś cztery miesiące życia poświęciła na przygotowanie się do tego podcastu. Ja o tym bo... nie wiedziałem do tej pory, że to były cztery miesiące. Proszę Szymon, ty nie, nie pamiętasz. Stres. Szymon, ty nie pamiętasz, ale temat grozy dziecięcej w, w podcastach to wypłynął już na zeszłorocznym pyrkonie. No jak, tak, ale, bo, bo... Ale to ja, ja ci nie mm -hmm. mówiłem, że teraz wszystko. się. Nie, ja zresztą, to... nie ja zresztą nie wiedziałam, że w, w ogóle uda nam się kiedyś nagrać. Jeszcze w zeszłym roku to, to wiesz te moje przygody podcastowe to dopiero <laughs> pojawiły się po prostu. To ja, to ja tego nie planowałam, ale cieszę się, że dało mi to okazję rzeczywiście przeczytać wiele wiele fajnych rzeczy i robiłam to z prawdziwą przyjemnością. To nie jest tak, że ja mówię o tym, że przez cztery miesiące, o jak ja się męczyłam, bo czytałam same horrory dla dzieci i to było w ogóle takie nie, ja to, słyszycie zresztą drodzy słuchacze, w jaki sposób ja o tym mówię, to jest naprawdę coś fantastycznego i jak ja się cieszę, że miałam okazję i będę mogła wam teraz o tym wszystkim poopowiadać, także super. Okej, okay. yeah, to super. O. Super, hiper, fantastycznie. Dobrze, to mamy te trzy serie. Coś jeszcze chciałabyś dodać? Ja mam tak, jeszcze dwie rzeczy od siebie, takie z dzieciństwa, które pamiętam. Dobrze, ja nie będę już mówiła o y książkowej y grozie dla dzieci. Znaczy wspomnę właściwie o tym, że kiedyś pod choinkę otrzymałam w prezencie piękne wydanie Dziadka do Orzechów Hoffmana. <laughs> nie mogę znaleźć tej książki a to I, i, i pamiętam pierwszą lekturę, którą zaraz po rozpakowaniu prezentu odbyłyśmy z, z moją mamą i to było takie fantastyczne. Natomiast z e, takiej grozy jeszcze, to już te, te, tej filmowej, to ja chciałabym wyróżnić e, serial Rodzina Adamsów. Czarno-biały z lat 60. -tych. To jest coś też, e, co wpłynęło na, e, na mój sposób postrzegania grozy i też na, trochę na tę wrażliwość, którą mam. Później też e, filmowa oczywiście e, odsłona Rodzina Adamsów, no i filmy Tima Bertona. To są też takie rzeczy, które ja jakby, e, pamiętam pierwszy seans Edwarda Noszy to było naprawdę nieziemskie przeżycie. Do, no. do, do dzisiaj. No, ale ty pewnie chcesz powiedzieć o książkach, to do, proszę. proszę. Teraz mam Edwarda przed oczami. <grym> Przepraszam. I to tego właśnie stałego Edwarda nie myli z tym nowym, tak. żeby nie było. Nie, nie absolutnie. No. Tylko, tylko Johnny D, tylko, tylko Johnny. Mm. Co nadaje się nie, do tego Ale stać. tak, wracając do książek, Teraz może powiem coś, co nie jest takie oczywiste, ale mnie się bardzo mocno z horrorem literackim, moim dzieciństwem kojarzy seria Straszna Historia. A kojarzę, to jest ta y, opowieść o historii świata, w taki fajny, y, anegdotyczny sposób przedstawiona, tak? tak. Szymon, to jest to? Okay. I ja miałem u siebie w bibliotece te pierwsze tomy, bo ta seria ogólnie była bardzo duża. Jeszcze za granicą ona była dzielona chyba na trzy podserie. W Polsce Dokładnie. to się wszystko ukazywało jako jedna, i potem wyszła druga podobna, i jeszcze chyba trzecia. Ja, ja tylko te straszne historie czytałem. I to przede mhm. wszystkim te dotyczące jakichś tam starożytnych cywilizacji, ci Aztekowie, ci niewiarygodni inkowie, ci koszmarni celtowie, ci niesamowici egipcjanie, ci rewelacyjni Grecy, ci wredni rzymianie i okrutni rzymianie. To są te rzeczy, które na 99% były u mnie w bibliotece i miałem je też w domu. Ja jeszczełem do poduszki wieczorkami <laughs> i ja też to chciałbym teraz jakoś kupić, skompletować, tylko, że na sztuki to się tak średnio opłaca, bo będę to 10 lat kompletował, a kompletu tak. nie mogę nigdzie znaleźć. Ale ja pamiętam, że tam wyczytywałem jakieś naprawdę dziwaczne rzeczy o jakimś tam skorowaniu ludzi, kanibalizmie, mm -hmm. gotowaniu ludzi mm -hmm. i ja mam wrażenie, że to wszystko było. No, no nawet według opisu, tak? I zresztą mniej linii tak. wydawniczej to są książeczki właśnie dla małych dzieci w znaczy, końcu. To... to ja teraz coś powiem jeszcze, bo kiedyś ukazywała się też jakaś chyba taka seria rany odkrycia, to się bodajże nazywało taka popularno-naukowa, zeszytowa również. I pamiętam, że ja jeszcze wtedy nie potrafiłam czytać, a w tym zeszycie o, dotyczącym starożytnego Egiptu był dość um, wyrazisty opis tego, jak się przygotowaliśmy. To bywało mumie. I no jeden z takich obrazków z mojego dzieciństwa, jeszcze jakimi mi się nasunął, kiedy o tym powiedziałeś, to y, umęczona moja mama, która po raz dziesiąty czytała o wyciąganiu mózgu. mi się teraz przypomniała gra o spoku z różowa pantera i tam była taka piosenka. Mózg wyjmuje się przez nos, to na mózg najlepszy sposób, i tak dalej, i tak dalej, w kontekście mumifikacji. No. Okay. Po, A proszę. w Łodzi jest jeszcze, znaczy nie wiem czy teraz jest, ale mamy tak zwane eksperymentarium w Manufakturze i tam mhm. były też już takie wystawy interaktywne i między innymi był interaktywny pokaz robienia tej sekcji przed mumifikacją i tam co jakiś czas głos niby kapłana mówił o Ozyrysie, podawał nazwę organu i mówił, że to jest nienaruszone, tak? nie wiem, czy tak wygląda ten rytuał, czy nie no chyba tak, skoro ktoś to zaakceptował no i pamiętam, że przyszliśmy z dziećmi tam, ze świetlicy stajemy przed tą właśnie konkretną atrakcją i słyszymy, jak ten donośny głos krzyczy, o ozyrysie, twoje jelita są nienaruszone, czy coś takiego. My tak patrzymy na siebie dorośli, dzieci z otwartymi oczami patrzą na tę scenkę rodzajową i teraz jak myślę mumia, to są właśnie różowa pantera, i ci niesamowici o, o egipcjanie i o Zerysie, twoje jelita są nienaruszone. A w jakim wieku były te dzieciaki? Jeszcze powiedz. E, bardzo różnym. Od... Y w 7 do 15 lat chyba, czy od Aha, 6 do 15 spora roz, rozpiętość wiekowa. Mhm. Tak. I była ta straszna historia i naprawdę jestem potwornie ciekawy, jak to wygląda. Tak chciałbym teraz mieć te zeszyciki przed sobą i móc je przejrzeć. Byłem w bibliotece nawet jakiś czas temu, ale nie wiem, czy je po prostu zagubili, zniszczyli. Tam też nie chciałem już męczyć ludzi, bo po prostu na półce ich nie było. Ale no, te moje wspomnienia to są sobie jakieś takie <śmiech> głupie, chore rzeczy właśnie. Skorowania, sekcje walki z ucinanymi kończynami, gotowania Ludzi, jakieś. Tam. Nie. Egzekucja. Dzieciństwo. dzieciństwo. Na szóstka. Obrazy dzieciństwa. Tak, tak ale, ale to było fascynujące. To, to trzeba przyznać, że ja, na, nawet jeżeli mam to w głowie, że to nie było normalne, także to było jakoś tam hmm. dziwne i brutalne, to ja to czytałem z ogromną chęcią. No to ja nie zapomnę nigdy miny pani bibliotekarki w, w miejskiej bibliotece, jak już na tyle podrosłam, że dostałam kartę na oddział dla dorosłych i pierwszą książką <laughs> będziecie się śmiać wszyscy, pierwszą książką, jaką wypożyczyłam była Wielka Historia Tortur. <laughs> Mieli, była okazja, dostałam kartę, chciałam przeczytać coś, co mnie e, ciekawiło, a to były te czasy, kiedy e, dość dużo e, rozmawialiśmy w różnych kręgach na temat, e, na temat inkwizycji i w ogóle. No to no, no, w sumie dlaczego, nie? Przecież... No, <sum> ale mina po prostu, mina pani bibliotekarki popatrzyła tak na tę książkę, popatrzyła na mnie i aha, no dobrze... Ja w sumie nie pamiętam, co pożyczyłem tak pierwszy raz samodzielnie, ale, ale pewnie też coś takiego. Coś podobnego. podobnym Ja myślę, że tak, to każdy no, ma taką no. historię. Jakby, jakby tylko to pamiętał, to każdy mógłby coś takiego opowiedzieć. Hmm. Okej. Okay. No to w porządku. To ja mam jeszcze jedną rzecz, bo teraz też Łódź się trochę zmieniła, ale kiedyś w wielu miejscach Łodzi były takie niewielkie ryneczki gdzie tam ludzie stali, no wiadomo, z takimi, albo w ogóle po prostu z jakimś tam staranem przenośnym, albo mieli jakieś takie swoje drewniane budki i handlowali różnymi rzeczami. Ja pamiętam, że na Dąbrowie, nie wiem nawet teraz dokładnie, w którym miejscu, chyba tam teraz stoi taki po prostu wielki, betonowy rynek, taki pawilon, gdzie tam w środku ludzie handlują i to już niekoniecznie takie osoby jak kiedyś, ale kiedyś tam po prostu było nawet chyba niezadaszony, teren stały się te takie budki stragany, i jedną z nich był, była taka mała księgarenka, znaczy no, pani z książkami stała. I ja pamiętam, że były dwa takie, Jeden jedno stanowisko raczej z podręcznikami i tam właśnie jakieś książki kupowałem sobie do szkoły i po prostu chodząc po tym rynku, gdy rodzice robili zakupy, ja znalazłem to drugie stanowisko i sobie przeglądałem książki już takie raczej, no, beletrystykę. I ja tam zawsze podchodziłem i byłem zafascynowany tym wszystkim publikacjami, no ale wiadomo, byłem dzieciakiem, kieszonkowe to tam miałem pewnie, że starczało na, nie wiem, za i paczkę chipsów, więc książki kupić sobie nie mogłem, ale tak trochę no rodzice też widzieli, nie? że podbiegam za każdym razem i sobie tam przeglądam te książki. No i za pierwszym razem obiecali mi, że mi kupią encyklopedię, no to ja wiesz, w ogóle pewnie młodsi słuchacze teraz myślą, Spałe, encyklopedia. Encyklopedię, ale wyobraźcie sobie czasy, gdzie nie ma Wikipedii, gdzie nie ma internetu, gdzie mm -hmm. nie macie źródeł wiedzy. To w ogóle jakieś pisemka teraz nie wiem, w sumie chyba tego już nie ma, ale świat wiedzy, znaczy teraz są takie, ale to raczej bardzo kontrowersyjne, szukające jakichś tak. takich tematów z kosmosu. Sensacyjne. Stylu, czy Hitler miał, nie wiem, raka jelit, a czy jego piąta kochanka miała rzeżączkę i czy kosmici zapukają ci do drzwi 28 maja 45, nie wiem. No w sensie, wiecie, jakieś teorie spiskowe i inne pierdoły. Na tym się teraz jedzie, bo to się sprzedaje, ale kiedyś taka zwyczajna wiedza, informacja to było coś, do czego nie było dostępu. Jak były encyklopedie wielotomowe, jakaś tam, nie wiem, oksfordzka, czy inna, y, czy nawet PWN-u, to jest sprzedawano, tak jak teraz są te kolekcje książkowe, co co dwa tygodnie przychodzą, kiedyś tak? Kiedyś przychodził wam tom encyklopedii i zbieraliście encyklopedię przez trzy lata i ludzie się jagali tym, jak nie wiem co, że mieli kilkadziesiąt tomów encyklopedii na półce. Więc mhm. gdy ja wtedy tak było. miałem dostać tę moją pierwszą encyklopedię PWN-u, y, ona tam się nazywała Wielka Powszechna, ale to było w jednym tomie, no ale to była jednak wielka cegła, format to było chyba nawet większe niż A4, zresztą ja mam do tej pory cały czas na półce i czasami jak, nie wiem, zamiast włączyć komputer to też ją otwieram po prostu. Tak, średniowiecze powiecie, ale no, sorry, do tego to służy. I wtedy do no w ogóle było coś niesamowitego. Ja dostałem tę encyklopedię. Ja się cieszyłem jak dziecko. Ja, ja czytałem encyklopedię. Po prostu z biegami na twarzy. przeglądając Ale hasła. dlaczego ty mówisz o tym przy okazji grozy dziecięcej książkowej? Przepraszam. Bo to była ta pierwsza rzecz. a, druga, a I to ona była trochę narzucana przez rodziców. To Zresztą znaczy dostali coś, co mi się przyda. nie Ale potem powiedzieli, jakiś czas później, ale ja wtedy byłem nadal no, dzieciakiem na etapie nie wiem, no, wczesnej podstawówki. Chyba może, nie wiem, połowy podstawówki. W każdym razie byłem bardzo młody i pozwoli mi wybrać jedną książkę samodzielnie. No i padło na coś, co miało tytuł, którego nie rozumiałem nawet. Zaczynam się bać. Książka Davida Deja, Bestiariusz Tolkienowski. Aaaa! Ja nawet nie wiedziałem, Oho. co to znaczy bestiar. Już nie wiedziałem, co to znaczy Tolkienowski, ale jak mm -hmm. zacząłem kartkować i oglądałem te wszystkie właśnie ryciny, tam obiazki, mm -hmm. smoków, nazguli, orków, mm -hmm. etc. Ja byłem tak zafascynowany tym, że, że, że to była ta jedyna pozycja. Tam, wiecie, były jakieś masa książek przygodowych, jakiś taki właśnie też typowo pod dzieciaki, jakichś takich disneyowskich, y, kolorowych i innych pierdół, ale nie. Uh -huh. A ty wybrałeś ja bestiarycz Tolkienowski? I próbowałem go czytać, tylko że dla osoby, która nie wiedziała, kim jest Tolkien to było to raczej ja, ja nie rozumiałem mm -hmm. niczego z tych tekstów nie? rzecz... ale i tak byłem zafascynowany, bo były opisy potworów I, ale te <laughs> zdjęcia to ja przeglądałem po prostu nieustannie ja, ja nosiłem to do szkoły podstawowej tak to musiała być podstawówka i to bardzo dawno to były czasy, gdy Bogdan Smoleń był na topie tak bardzo na topie i Krzysztof Krawczyk. I, I ja to wtedy nosiłem ze sobą do podstawówki i czasami, wiesz, gdzieś stawaliśmy z boku z dzieciakami i taka konspiracja, pokażę wam. I to, pokazywałem te potwory i te wszystkie rysunki. No, ale to też było ciekawe, bo to mi się na przykład nigdy nie śniło, tak jak jakiś koszmar czy coś. To nie było tak, że się tego jakoś super bałem, ale była w tym taka nutka tajemniczości i przekraczania pewnej granicy, jakiegoś takiego tabu, nie? Takiego... Tak do wkraczania w ten właśnie niesamowity świat. Zakazany świat, dokładnie. Hmm. To, ja miałam pod, podobne też doświadczenia z filmem Armia Ciemności. Zresztą gdzieś tam chyba już na ten temat pisałam, że był to w, w pewnym wieku, chyba tam 11 lat miałam. To, to był jeden z moich najbardziej ulubionych filmów. Kaseta VHS była zjechana do granic możliwości. zawsze jak pojawiała się Wiedźma w studni, to <śmiech> <śmiech> biłam brawo i cieszyłam, jak... <śmiech> To jeszcze, jak szalona jak mówimy o filmach to ja znowu jako małe dziecko że jakiś tam horror też oglądałem ale Aha. jak tak teraz o tym myślę w dużej mierze nie pamiętam ich tytułów ale to chyba przez to, że to były filmy, które nijak nie były znane. To były jakieś właśnie dziwaczne streszery. Ja mam jeden nawet cały czas na kasecie kupionej po prostu, na półce, ale to też jest tytuł, który nikomu absolutnie nic, nic nie powie. powie. A na okładce ma Człowieka chyba z wydłubanym okiem czy coś takiego, więc to były takie wow. produkcje. Ale ja nie wiem w sumie dokładnie w jakim wieku to się u mnie pojawiło. Wiem za to, że w momencie, gdy już miałem Możliwość korzystania z wypożyczalni kaset, to katowałem Godzilla. Wypożyczałem mm. wszystkie możliwe filmy z Godzillą, jakie były dostępne. Większość była jakości złej przez gorszą, łamane. Takiej, że czasami naprawdę pół kasety śnieżyło jak diabli, czy że film ja był raz. gdzieś przerwany, ale, ale to miałeś, miałem taką dziwną zajawkę na Godzillę, że aż sam się trochę sobie dziwię. Bo znaczy wiadomo, mm -hmm. ogólnie postać. Ciekawa, potwór bardzo interesujący, do tego troszkę ta kultura może mnie ciekawiła, obca, ale jednak no, te filmy, zwłaszcza katowane masowo, nie? Tak w ciągu to raczej nie jest dobra rozrywka. Tak. Tak. To ja sobie przypomniałam teraz, to już tak y, zmierzając powoli ku końcowi, bo to ze wstępu zrobił nam się całkiem fajny podcast właściwie <śmiech> już teraz. Ja pamiętam kiedyś... No to wstęp jest w ogóle, tak? Przypominam. To jest wstęp, tak. Przypominam, że to jest wstęp. Pamiętam, y, jaka osoba w moim życiu największej jakby... <śmiech> Największy wpływ na, na to, kim jestem i co lubię, to, to brat mojej mamy, mój wuja. Pamiętam, że kiedyś jak jeszcze stacjonował, bo był w wojsku, przyjeżdżał od czasu do czasu na przypustki i pamiętam, że kiedyś przyjechał z kasetą VHS. Mieliśmy takie domowe, rodzinne wieczorki filmowe w ten sposób obejrzałam m.in. szkolną pułapkę, ale to nieważne. Przyjechał cały uśmiechnięty w mundurze, zaciera ręce od progu i mówi no, młoda, obejrzymy sobie fajny film o klaunie." Hurra, film o klaunie. To było, wiadomo co, to był to. To było to. Stephena Kinga, tak. Ekranizacja. I już na pierwszej scenie, jak... Pennywise wciąga do studzienki małego chłopca, no to ja już po prostu siedziałam z rozdziałioną gębą i wow, no takie super. I teraz właśnie pytanie, nie no, jak wspomnienia, ale czy, czy ten wujek na pewno był fajny? Tak? Nie, wujek był fantastyczny w ogóle, ponieważ jak go odwiedzałam w domu u niego, czy jak jeździliśmy do babci, od czasu do czasu, czas, czas, to pamiętam, pamiętam dwie rzeczy. Miał na ścianie... Plakat z takim kościotrupem w czarnej pelerynie, który miał liczydło z czaszkami i tak właśnie te cza ma malutkie czaszunie przesuwał. <laughs> I mój wuja miał też potężną kolekcję horrorów z Phantom Pressu, które odziedziczyłam po jego, po jego śmierci. Ja jeszcze wtedy nie czytałam tego typu rzeczy, no bo była na to za młoda, ale podchodziłam do tej półki, tak wyjmowałam jedną książkę, po drugiej patrzyłam na te okładki od czasu do czasu pytałam wuja, a, a, a ta książka o czym jest? A tam o jakimś potworze, który wychodzi tam na przykład z, z, z kanałów i porywa ludzi. O, super. A tutaj co się dzieje? A tutaj w, w, wampiry sieją spustoszenie. Ale fajne. I tak się zaczęło. To, tak się zaczęło. No i to w sumie ja o tym mówię z taką nostalgią ogromną, bo y, y, pomimo tego wszystkiego, co mówi się na temat tego, że do pewnego wieku dzieciom nie powinno się pokazywać takich jakichś drastycznych obrazów, no to. Y, no to jest bardzo trudny, bardzo trudny temat, ale ja cieszę się, że w moim życiu nie było właśnie takich jakichś drastycznych zakazów, które ograniczałyby mi dostępy do te, dostęp do tego, co, co mnie tak w dużej mierze pociągało. No bo to, tak jak mówiłam, moja rodzina wychodziła raczej z założenia, że warto różnych rzeczy spróbować, żebym wiedziała, co to jest w ogóle, to tak tak. No tak, tak fajnie, że nie, niczego mi nie, nie, nie ograniczali. A wręcz przeciwnie, jak na przykład czytałam jakieś tam dziwne rzeczy, no to siadaliśmy razem i, i, i rozmawialiśmy na ten temat. To, to, to było mm. właśnie wspaniałe. <laughs> No, u mnie, Nawet to. U mnie w sumie też, no bo nie wiem, ta Godzilla to ja się zastanawiam, po co moja godzina wtedy robiła, bo nie wiem, czy jakoś ich to kupiło, czy, czy po prostu tak oglądali, bo ja chciałem cały czas. Co do tych innych lektorów, to tak jak powiedziałem, już to był mój wybór, mój wymysł. mojego rodzice też zresztą nie mieli tego pojęcia pewnie, o co chodziło z tą książką, bo oni raczej nie są szczególnie fantastyczni i nie mają jakiegoś szerszego pojęcia o popkulturze. Czy teraz to może troszkę więcej, ale kiedyś to raczej naprawdę nic a nic. Nie wiem, te straszne historie też, no, chciałem jeszcze co sobie je czytałem. Oni tam przejrzeli kiedyś jakieś dwa zeszty, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest. Co to Co tak tam jak... mam, ale to tyle. Jednak wybór był po mojej stronie tego, co chcę poznawać. Co jak wiadomo, no, że pewnie gdybym wybrał coś naprawdę dziwacznego, mhm. to może mogliby bym... zainterweniować. Tak, ale też nie było jakichś szczególnych dziwacznych zakazów, czy Kłótnie o to, że nie wiem, czy tam coś, czego nie powinienem. Zresztą tak samo, jeżeli chodzi o filmy, my o tym kiedyś mówiliśmy. Jakieś tam zakazy miałem, ale to też na zasadzie po prostu, no jak było jednoznacznie powiedziane, że film od lat 18, a ja mnie, nie wiem, no 10 czy coś, no to wiadomo, mm -hmm. tak? Bo, tak. Raczej miałem iść do drugiego pokoju, ale też tak sobie myślę, bo sporo rzeczy oglądałem przez właśnie szparę między drzwiami Aframogą. No, i tak nie do końca chce mi się wiedzieć, że rodzice nie słyszeli, na przykład, że wstaje. No, bo ja tak byłem dzieckiem, i nawet fakt, że, nie wiem, stopy, które się jakoś tam kleją do podłoża, czy jeżeli miałem buty, to że to szura, tak? Czy, no, no, słychać, tak? Takie dziecko. Mały szymek przemieszcza się po domu. Tak, no i myślę, że oni też chyba sobie zdawali z tego sprawę, że ja tam czasem coś podglądam, czy próbuję obejrzeć jakiś film tak wbrew. Zakazał, może, wyszli, czy... może wyszli z założenia, że jak raz zobaczysz i się przestraszysz, to już będziesz miał dość. Nie, <grym> nie mam pojęcia. <grym> nie będziesz każdym... więcej podglądał. <grym> w każdym razie jakoś no, nie bronili mi tego na wyraz mocno, nie było jakichś, nie wiem, hmm. sztabanów, etc. To raczej w sumie chyba chodziło bardziej o fakt, żebym chodził spać o normalnej godzinie, a nie o to, żebym czegoś tam nie oglądał. Nawet pamiętam, że w sumie to, to też jest ciekawe, bo skoro już o tym mówimy, to też jest po części temat y, związany z tą, z tymi dziećmi i wychowaniem. W ogóle teraz jeszcze tylko zaznaczę, że ogólnie oczywiście wszystkie uwagi dotyczące wychowywania, dydaktyki, pedagogiki etc. to są nasze jakieś tam luźne refleksje. Tak, To nie jest wynik wieloletnich badań, tak. zresztą badania. Y, Trochę się tym też interesowałem, i prawda wygląda tak, że absolutnie wszyscy są podzieleni i psychologowie, i antropolodzy, mm -hmm. i literaturoznawcy odnośnie tego, co, kiedy należy pokazywać, tak. wolno pokazywać i tak dalej. No nie ma na razie jednoznacznej opinii w tym temacie, i my też tutaj rewolucji nie zrobimy, ale za to. Coś, na czym przynajmniej jedna osoba tutaj się zna, czyli literatura. Tutaj możecie, myślę, spokojnie zaufać temu nagraniu i właśnie dowiecie się, mam nadzieję, po co warto sięgnąć, co lepiej omijać, co sprawi radość raczej tylko dzieciom, co także dorosłym. O tym wszystkim będziemy, myślę, dzisiaj i za tydzień jeszcze rozmawiać. Teraz właśnie w kontekście tego podcastu chcemy też sobie zadać jedno pytanie, prawda? Tak, tak. Czy groza jest konwencją dla dzieci? Tak, jest... Czy jest także skierowana do tych młodszych odbiorców, mm -hmm. a jeżeli tak, to czy tylko jako ta właśnie totalnie ułagodzona, czy może niekoniecznie? I teraz, czy na wstępie już chciałabyś jakąś tezę dać, czy też coś z, tak zdradzić z przyszłości, z tego kolejnego odcinka, czy. Znaczy, ja mam w ogóle na ten temat bardzo dużo przemyśleń, a one rodzą się w różnych sytuacjach, y, szczególnie w, w momentach w, w, w zawodowych jakichś tutaj okolicznościach. Ja y, wbrew temu wszystkiemu, co się mówi, bo tak jak wspomniałeś, opinie na ten temat są we wszystkich kręgach y, podzielone, ja uważam, że jednak tak. Groza jest jak najbardziej konwencją dla dzieci, a wszystko zależy od jednej prostej rzeczy. Wystarczy po prostu dostosować to, co jest zawarte w książce do wieku odbiorcy i jasno pookreślać, co, jaki element jest fikcją, jak i rzeczywistością, ponieważ mam czasami takie wrażenie, tutaj się troszeczkę odwołam, nie lubię tego robić, ale, ale, ale jednak muszę, odwołam się troszeczkę do takich moich jakby e, zawodowych doświadczeń, w momencie kiedy e, pojawia się u nas w księgarni jakiś klient, e, który chce kupić coś fajnego dla dziecka, podaje najczęściej wiek. I ja staram się wtedy pokazywać różne rzeczy z różnych grup gatunkowych i po, pokrótce opowiadać o poszczególnych fabułach, to bardzo często spotykam się z tym, że w momencie, kiedy wspominam, że tutaj na przykład jest jakiś tam, jakaś tam tajemnica albo pojawia się jakiś, jakiś na przykład stwór, jakiś potwór, duch, czy tam inna jakaś makabra, to od razu widzę, a nie, nie, bo to nie, to, to za straszne, to ja jednak tego na pewno nie chcę. Mam też takie pewne obawy, że tutaj nie chcę oczywiście żadnych takich jakichś ważnych test stawiać, natomiast obawiam się, że kluczowe w obawie w tym, że rodzice boją się serwować dzieciom grozę jest to, że obawiają się tego, że dzieciaki będą powielały pewne zachowania. To myślę, że jest właśnie taki element, który wpływa jakby na to, że, że ta groza jest postrzegana właśnie w, w takich no to kategoriach. Wiesz co? Ja się ze wszystkim zgadzam poza tym ostatnim zdaniem, bo dla mnie to jest troszkę ten lęk przed chororem w kontekście mhm. dzieci jest troszkę bezrefleksyjny. Tak. Bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że ludzie naprawdę myślą, że po przeczytaniu. Mhm. jakieś tam książeczki o wampirach, dziecko będzie się bało, czy że, nie wiem, zrobi krzywdę innemu tak, dziecku, czy że będzie chciało być kraw, czy coś takiego. Myślę, myślę, że to jest trochę z automatu, bo zobacz, z drugiej strony na przykład, czy ludzie mają takie same problemy z grami komputerowymi? Ja mm -hmm. mam wrażenie, że... Znaczy, ja jeszcze chciałam nawiązać do na przykład hmm? bardzo mocno popularnych w tej chwili y, powieściach detektywistycznych dla dzieci. To jest taki też rzeczywiście argument, który y, jest trudny do podważenia, bo w momencie, kiedy obawiamy się, że dziecko po lekturze opowieści o wampirach zacznie nosić y, czarne peleryny, sypiać w trumnie albo gryźć kolegów i koleżanki w szyję, no to w momencie, kiedy podsuwamy mu jakby lekturę, w której mm, głównie bohaterowie kogoś podsłuchują albo mm, śledzą, albo na przykład włamują się do domu, no to kurczę takie, y, takie przedstawione postawy mogą być moim zdaniem jakby bardziej niebezpieczne niż ta niewinna opowiastka o wampirze. Zresztą y, ja jako jeden z takich właśnie najmocniejszych argumentów będę przedstawiała to, żeby zrozumieć strach i żeby zrozumieć potworność, którą serwują nam książki dla dzieci, to trzeba mieć odpowiednią wrażliwość też, ponieważ w tej grozie dziecięcej niektóre rzeczy owszem, są powiedziane wprost, jak najbardziej. Tam jest zasygnalizowane, że na przykład jest wampir, jest wilkołak lub coś innego strasznego. Natomiast bardzo często opiera się to wszystko na symbolach, na metaforze, na czymś takim nieoczywistym, co czasami młodszy odbiorca może odczytać w Spo zupełnie dosłownie, bez jakby zagłębiania się w te poukrywane różne y, tajniki w historii. Mm. No tak. I poza tym ja mam wrażenie, że groza jest obecna bardzo mocno w tej kulturze dla dzieci. Tak czy siak zresztą groza, przemoc też. Tak. Bo wiadomo, przemoc jest no, rysunkowa, bajkowa, taka, że w gruncie rzeczy krzywda się nikomu nie dzieje. jeżeli coś to tylko mhm. tym złym i to taka krzywda raczej bezkrwawa. A do horroru, no to przecież w wielu bajkach te motywy się pojawiają takie stricte mające wzbudzać strach i mhm. I no to raczej nie niszczy psychiki, nie niszczyło kiedyś. Czy coś dużo gorsze, moim zdaniem, jest takie opowiadanie dzieciom, rzeczy w stylu jak nie wiem, nie posprzątasz pokoju, nie odrobisz pracy domowej, będziesz głośny w tramwaju, to przyjdzie pani i cię zabierze i coś tam, albo przyjdzie pan, przyjdzie potwór, przyjdzie policjant, w ogóle to też jest absurd. O tym gadaliśmy na panelu na Pyrkonie trochę, i to była jedna z najmądrzejszych rzeczy z całego tego panelu. Że no nie powinno się mówić takich straszyć rzeczy dzieciom, taki w sensie straszyć ich policją, mm -hmm. czy sąsiadką, czy czymś takim. czy w, Tak samo zresztą starsze panie czasami mają takie fazy, że jak coś tam, to ja cię zabiorę, bo ja lubię dzieci. No o i co rady. to ma kurczę Dobry. znaczyć? To, to, to jest? Właśnie diabli wiedzą, czy, czy w ogóle z czym to dziecko skojarzy, tak? Też, bo no ja jako dorosły to mam same najgorsze myśli w tym momencie. Mm -hmm. No i tego się należy wystrzegać, a nie tego, że dziecko przeczyta opowieść, gdzie się jakiś tam duszek pojawia, czy coś. I mhm. się wkurza mnie to, że w przypadku filmów, no to też mam wrażenie, że czasem ludzie są bardzo bezmyślni tak coś tam leci w tle, właśnie telewizja sobie leci, dziecko ogląda co chce, nie ma problemu. Tak. nie? Tak samo w przypadku gier komputerowych. Ja mhm. teraz troszkę gram w Counter Strike'a, strzelankę i jest tam bardzo, bardzo dużo naprawdę młodych dzieci. Niektóre to po prostu brzmią jakby miały naprawdę 5-6 lat i do tego są tak wulgarne, że to się w głowie nie mieści i nie mam pojęcia jak to jest, że nikt jakoś ich nie kontroluje. Okej, okay, może rodzeństwo czy coś, no ale to nawet słychać, że 6-7-latek, 8-latek rzuca łaciną po prostu na cały regulator, na całą głośność, gardła. No. Tego nie da się nie słyszeć Jestem w pewna, właśnie, jestem pewna, że to absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, że rodzice yy, dają mu do czytania książki o duchach albo. Ale mnie chodzi o to, że wiesz, z jednej strony masz takie zachowania, z drugiej strony w przypadku mhm. książek. Często jest tak, że właśnie nie, to, to niewłaściwe, to to za mhm. długie, to to coś tam. Przecież wyszukuję jakieś takie powody z, od czapy. Mhm. Ja też pracowałem w bibliotece kiedyś yy, i. O. Znaczy to był wolontariat tak naprawdę, oh. ale przez jakiś tam czas i, i też słuchałem takich bzdur po prostu i ludzie wyszukiwali tak głupie powody, żeby właśnie nie czytać, czy nie dać komuś książki, czy coś, mm -hmm. że mam trochę awersję teraz pod tym względem. To znaczy ja jeszcze już wracając do tego głównego tutaj tematu to chciałam powiedzieć, że w oparciu o te, bo, bo tutaj żeby w ogóle zacząć ten temat trzeba jednak się powołać na, na kilka jakby prac naukowych, ale obiecuję nie będzie nudno. Groza dla dzieci, jeszcze jak tak pomyślę o tym zjawisku załóżmy 5-6 lat wstecz, to wydawało mi się to takim tematem nie do końca jakby zbadanym, odkrytym, natomiast teraz y, zauważam, że rzeczywiście coraz więcej badaczy literatury poświęca temu uwagę. Y, ta zeszłoroczna publikacja Groza w literaturze dziecięcej Katarzyny Slany, to jest w ogóle takie wielkie nazwisko Aha. jeśli chodzi o, o ten temat. Y, teraz przez, przez kilka miesięcy nowego roku też już pojawiło się kilka ciekawych artykułów na temat tego, tego tematu, więc odkrywamy powoli te, te, te sekrety literatury dziecięcej i, i tych strasznych motywów, które często są używane. Natomiast w, w wiele te, w tych wszystkich publikacjach powtarzają się jakby te główne tezy, które chciałabym teraz przywołać. Przede wszystkim to, że dzieci boją się inaczej niż my i że bardzo mhm bardzo ważną rzeczą jest pokazywanie im różnych aspektów życia. W myśl właśnie czegoś takiego, że dzieciom trzeba mówić prawdę, bo ukazywanie tej mrocznej strony jest pokazywaniem życia takim, jakie jest, bo to wiadomo, że jeśli będziemy tę rzeczywistość cenzurować i pokazywać cały czas tylko właśnie te wszystkie historie, które dobrze się kończą, w których bohaterowie jakby nie mają żadnych takich jakichś poważniejszych, poważniejszych kłopotów, no to będziemy tworzyć oczywiście nierealny y, obraz świata i później w konfrontacji jakby z prawdziwymi problemami to to może odnieść większe spustoszenie, y, wywołać większe spustoszenie niż te właśnie jakieś tam wampiry w, w książkach dla dzieci. Dodatkowo to cała funkcja terapeutyczna też, na którą się powołuje i Grzegorz mhm. Leszczyński i właśnie Katarzyna Slany, i, która mówi o tym, że... Y, y, Pozwala się dzieciom poprzez takie niebezpieczne, niebezpieczne, inaczej, poprzez te przerażające elementy przeżywać negatywne emocje w takim stanie właśnie. W kontrolowanym środowisku, że w każdej chwili, właśnie w bez, bez, bezpiecznym tym, tym aspekcie, w każdej chwili książkę można zamknąć, można, można z dzieckiem porozmawiać na ten temat. A dodatkowo groza, która jest używana w, w literaturze dziecięcej sprawia też to, że niektóre nasze strachy, nasze lęki, które w tych książkach są ośmieszane, no to jakby... <grych> jesteśmy w stanie spojrzeć na nasze problemy z zupełnie, zupełnie innej strony. Poza tym dodatkowo niektóre książki parodiują też takie złe stereotypy, także wszystko wpływa na rozwój, wszystko, wszystko sprawia, że dziecko jakby staje się świadomym odbiorcą literatury. Nie, nie ma to moim zdaniem aż takich jakichś właśnie tutaj złych, złych aspektów, które nie, niektóre osoby starają się wmówić, niestety, tej literaturze. Znaczy, ja też się zastanawiam, czy to nie jest tak, że w momencie, gdy ty doradzasz coś tak typowo pod target, pod wiek, tak zainteresowania, to ktoś może ma godzić, a z drugiej strony może kiedyś pokazał, czy pokaże mm -hmm. coś totalnie przeznaczonego, dziś nie wiem, włączy piłę w tle. Tak, tak. Dziecko będzie siedziało na wersalce, a potem będzie się dziwić, nie, że co, bo się powtarzać, się że, się że nie, dzieje? potem nie spało przez trzy tygodnie, to mm -hmm. nie kupię mu książeczki o wampirach. Tak, to wszystko, co powiedziałam przed chwilą, to jest oczywiście teoria. To trzymam teraz dotknął niestety tej praktycznej strony, o której też musimy powiedzieć, bo ja zdaję sobie sprawę jako do jako Rosły czytelnik, że tutaj rzeczywiście może to wywoływać pewne obawy i że z tą literaturą grozy dla dzieci też, niosą, też pojawiają się w związku z nią pewne zagrożenia. Tutaj chodzi przede wszystkim o demoralizowanie odbiorców, takie szumne hasło, propagowanie przemocy oraz obniżanie wrażliwości na sytuacje makabryczne. No to... I, i przede wszystkim wywoływanie jakichś tam zaburzeń psychicznych yy, na zasadzie nerwic i jakichś tam lęków. Natomiast ja po, ponownie podkreślę to, że wszystko co jest dostosowane do wieku bo te książki mają yy, to wystarczy troszeczkę zagłębić się jakby w, w, w opis na, na okładce chociażby, zobaczyć w jakim wieku jest bohater, ponieważ z tego co ja zauważyłam to najczęściej jest to właśnie yy, w taki sposób yy, poprzez wiek bohatera sygnalizuje się grupę docelową. Więc to tutaj właściwie jest wszystko czarno na białym i te lęki, które gdzieś tam się w nas pojawiają, w nas dorosłych, no to są rzeczywiście w niektórych momentach nieuzasadnione, to, to, to, to po pierwsze. A po drugie, jeśli już yy, tak bardzo się obawiamy, to ja zawsze to w, w mojej pracy mówię głośno, że jeśli mamy jakiś niepokój związany z tematem książki, to poświęćmy jej chociaż 10 minut na przejrzenie, na przeczytanie jakichś wyrywkowych fragmentów, jeśli uznamy, że jest to lektura nieodpowiednia dla naszego dziecka, no bo dzieci też dają nam sygnały, jeśli na przykład siedmiolatek lubi zagadki kryminalne, no to nie brońmy mu dostępu do, do takiej tematyki, tylko po prostu przeprowadźmy jakąś taką wstępną właśnie, wstępne oględziny tej publikacji, czy to jest rzeczywiście rzecz, rzecz dana dla, dla niego. I wtedy po, po tej lekturze, jeśli będziemy widzieć, że on nadal jest zaciekawiony, no to można z dzieciakiem na, na ten temat porozmawiać i, i, i też właśnie poograniczać to, o czym mówiłam wcześniej, czyli że na przykład te wampiry, wilkołaki to jest coś, co nie istnieje, a realne zagrożenie może przyjść na przykład z zupełnie innej strony i ten, ten potwór może być czymś nieoczywistym. O. Hmm. zresztą te opowieści też y, są czysto rozgrywkowe czasami, a czasami tak. y, chcą coś przekazać, czasami ten potwór jest tak jak i w literaturze dla starszych odbiorców, nie wiem, metaforą właśnie obcego, innego y, czasami pojawiają się też inne wątki więc y, tutaj też jest tak naprawdę no, szeroki wybór, tak szerokie spektrum tematów i zawartości tak, ja jeszcze chciałam tylko powołać się na, na, na pewną, pewną taką moją obserwację. Przygotowując się do, do tego nagrania troszeczkę y, czytałam opinii, y, opinii w internecie i y, zauważyłam, że Polacy bardzo boją się grozy i potworności. Ale to y, podejrzewam, że to jest po prostu pokłosie tego, jak y, ten gatunek, y, horror, Groza, opowieści niesamowite są w ogóle postrzegane. Mm, jej, jej, psz, psz szerzej w, w, w takim sensie i zauważyłam też, że <grywa> kilka lat temu dość głośno komentowanym tematem były takie afery podręcznikowe, kiedy rodzice żądali wycofywania podręczników z obiegu w momencie, kiedy odkryli tam e, rzeczy nieodpowiednie dla wieku, na przykład w podręcznikach do języka angielskiego w klasie czwartej dopatrzyli się jakiejś tam mrocznej rodziny albo wampirów. <grywa> Nawet to nawet już do, do takiego stopnia absurdu to dochodzi, no bo to w klasie piątej w ćwiczeniach do języka polskiego, dodam w ćwiczeniach związanych z gramatyką i z ortografią, użyto fragment opowieści, w której pojawiają się chłopiec i diabeł, i diabeł chce od chłopca pozyskać jego duszę. Tutaj nie chodziło o przesłanie, tylko o to, żeby pouzupełniać właśnie w tym tekście literki. Uzamknięte, uotwarte. No to przecież ukryty ten... przekaz. To masoneria tak, pewnie właśnie. Przygotowała właśnie. w średniowieczu razem z Opus Dei, no. Tak, i to jest. To... A nie, nie bez Opus Dei, przepraszam. <laughs> To jest właśnie bardzo smutne, ponieważ tutaj mam takie wrażenie, że czasami popadamy, to, to jest to o czym Szymon mówił wcześniej, że popadamy z jednej skrajności w drugą, bo z jednej strony właśnie dopatrujemy się ukrytych znaczeń tam, gdzie ich de facto nie ma, a prawdziwe zagrożenia bagatelizujemy. No, smutna konkluzja. Jeszcze wspomniałaś o tym oswajaniu się, ale w negatywnym znaczeniu z pewną amoralnością, mhm. też agresją, zagrożeniem, tak. etc. No to jeżeli mówimy o oswajaniu się z sytuacją niebezpieczną, z horrorem, z tym strachem, no to to jest niby pozytywny aspekt, tak według większości badaczy, tak mam wrażenie, to to mhm. właśnie funkcja terapeutyczna bezpiecznego przeżywania tych emocji. A co do właśnie tej rzekomej agresji i tak dalej, no to ja mam wrażenie, że w tych książkach, nawet jeżeli tam coś takiego się dzieje, to to jest tak bardziej na zasadzie jak w skubidu, że to jednak tak. no, nawet ani dorosła, ani dziecko nie dostrzeże w tym jednoznacznie agresji, zachowań negatywnych. Mhm. To po pierwsze. A po drugie, ja sobie uświadomiłem, jak wiele takich rzeczy agresywnych związanych z przemocą i tak zwaną kulturą śmierci jest obecnych w ogóle na co dzień wszędzie. Manto jakiś czas temu kłócił się z Jarem o to, czy My Little Pony, tak? Ten mój mały kucyk to jest bajka dla dzieci, czy nie? No i Jerry powiedział, że w sumie to spoko. Da się to oglądać i są tam jakieś wartości <śmiech> zawarte w tym. A Manto zauważył, że te kucyki wszystkie mają takie miny gdy ze sobą rozmawiałem, jakby wszystkie były opętane, agresywne bardzo i tak dalej. Ja sobie przeglądałem potem jakieś tam kadry w Google Graphics i rzeczywiście tak na to patrzę, Boże. To wygląda, jakby tam wszystkie się nienawidziły i były na jakichś ciężkich prochach. A potem ostatnio wybierałem sobie koszulkę i mam jakąś tonę t-shirtów z Adeltis i tak sobie uświadomiłem, bo to też tak chciałem się ubrać w miarę na luzie, ale jednak na takie Spotkanie przy okazji, tam potem szedłem po dniu zajęć i tak patrzę na moje koszulki i widzę, nie wiem, z paniszera, no to widok tam, taki miejski krajobraz układający się w czachę. Nie wiem, ze Spidermana, twarz Spidermana, Venoma i Carnage. Zbite w jedną, ale też ogólnie taka raczej przerażająca. Dalej, ktulu no to też wiadomo. Dalej właśnie Godzilla kontra ktulu dalej ktulu kontra ten z of War, nie pamiętam teraz jak się nazywał ten główny bohater. Potem jakieś tam inne i zobaczyłem, że w gruncie że rzeczy... ja tego nie widzę, tak, bo ja widzę motywy niby z filmów, ale jak sobie pomyślałem, że w sumie większość osób pewnie dostrzeże w tym tylko jakieś wykrzywione właśnie potwory, etc. Potem przeglądałem gazety, bo potrzebowałem kilka obrazków do wycięcia. Nieważny kontekst, ale w związku z tym przeglądałem różne gazety i w ogóle na pierwszych stronach to tam są prawie same tragedie, wypadki, tak. śmierci, porwania, tak. zabójstwa, samobójstwa, etc. Mhm. Ale w środku też jest masa tak negatywnych informacji i to w najróżniejszych gazetach, bo aż celowo potem zrobię sobie prasówkę na drugi dzień, tak mhm. Po prostu w wolnej chwili stwierdziłem, zobaczę, czy to po prostu ja miałem pecha dzień wcześniej, czy nie, że, że to się w głowie nie mieści. I też ze zdjęciami jakiejś tam właśnie tu krew tak. tutaj spalonego tak. mieszkania, tu coś tam. Tym się tak epatuje. Ja nie mówię teraz tylko o fakcie, tylko ogólnie o kondycji piasy, A zresztą język tego dyskursu politycznego też doskonale wiemy, jaki jest. To, to się w głowie nie mieści, że to jest publikowane, czy po prostu na pierwszych stronach tak gazet, czy w pierwszych minutach dzienników telewizyjnych. No i, i jeżeli ktoś w takim świecie mi powie, że nie wiem, obecność wampirka w książce jest niebezpieczna, no to <śmiech> <śmiech> sorry, ale... To będziesz się śmiał głośno, tak. tak? Tak. No, bo trzeba rzeczywiście podchodzić do tego wszystkiego ostrożnie, ale bez przesady do tego jeszcze YouTube teraz w dzisiejszych czasach, zupełnie niekontrolowany przez rodziców. Znaczy to jest ciężko kontrolować, ale jednak jak komuś zależy, no to będzie sprawdzał, co to dziecko tam ogląda, sprawdzi historię, mm -hmm. ewentualnie nie wiem, odpali jakieś filtry, właśnie pogada z tym dzieciakiem, ale mam wrażenie, że wiele osób, wielu młodych, dorosłych, young adult to zabrzmiało tak troszkę, <grym> jakbym chciał powiedzieć, wielu młodych rodziców, tak o to mi chodzi, mm -hmm. na to nie zwraca uwagi i potem takie dzieciaki słuchają przez cały dzień i samu, czy tego dzieciaka z tej patologicznej rodziny i ogląda to, to wszystko 24 na dobra, czy no, okej, okay, przesadzam, ale w znaczeniu mhm. często, tak? YouTube, hello, to też uzależnia jak Facebook I, i te dzieciaki się tym żywią, no i, i, i ludzie mam wrażenie, że takich poważnych problemów i tych takich naprawdę rzeczy, które troszkę poszły może w niewłaściwym kierunku w kulturze, bo ja nawet właśnie patrzę na te koszulki, chociaż mi się podobają wzory i, i, i ja wiem, do czego to nawiązuje i ja w tym widzę konkretny tekst kultury, to sam sobie uświadomiłem, że one jednak nie wyglądają tak do końca normalnie dla przeciętnego odbiorcy i, i takich rzeczy jest dużo wokół mm. nas i na to się nie zwraca uwagi, a potem się doszukuje nie wiadomo czego. Tak, to... Tutaj, ja wcześniej też wspomniałem o tych grach, że są gry nie dla dzieci, ale też oczywiście nie w kontekście, że dziecko zagra w GTA i już będzie, kupi pistolet, zacznie zabijać, no, ale jednak mm -hmm. trzeba kontrolować, mm -hmm. to, tak jak wspomniałaś, jest ten wiek i tak jak na książkach, czasami jest też napisane, nawet są serie wydawnicze, gdzie mam wrażenie, tam jest napisane, do jakiego wieku coś jest. Chociaż to jest dość rzadkie niestety. To, to muszę przyznać, że z tego, co, co ja obserwuję, to czasami rodzice przychodzą i, i zadają właśnie takie pytanie w momencie, kiedy ja podsuwam coś, wiedząc do jakiego wieku jest skierowane, mhm. to oni pytają, a tutaj wiek odbiorcy i no, to, to jest myślę rzecz, którą wydawcy mogliby poprawić jednak, nie? nie, nie, nie, nie wszyscy, bo niektórzy rzeczywiście sygnalizują ten, ten, ten, ten, ten dolną jakby granicę, że od na przykład czterech lat wzwyż, ale to, to są sporadyczne wypadki, a to rzeczywiście wpłynęłoby moim zdaniem bardziej na świadomość rodziców. Nie? Mam... I może też mhm. pewność przy dokonywaniu, dokonywaniu wyboru. Dokonywaniu tak... wyboru, dokładnie. No też byłbym za, żeby to wprowadzać, zwłaszcza ta, tych, przy tych książeczkach tak typowo dla kontrowersyjnych jakichś takich właśnie. Znaczy, no. A, to jest Znaczy kontrowersje to swoją <laughs> drogą, tak? Ale to też by chyba nie wyszło, bo ja mam wrażenie, że kontrowersje to są często właśnie sztucznie budowane napisem mm -hmm. wielkim, że o cenzura, że tak. coś tam, że od 18 lat czy od 201, a to jest pis na wodę, to jest wiesz, marketingowy i jakby to wprowadzono, to wtedy też dzieciaki mogą pokazać dzieciaki. No wtedy no to może nie ośmiolatek, mm -hmm. ale. 14 -latek, 15 15 -latek może po to sięgnąć tylko dlatego, że właśnie zobaczy tę osiemnastkę na układ. Ale dla tych młodszych dobrze by było może pisać też mniej więcej, jaka jest ta dolna granica. I też wiadomo, przecież jak ktoś tak wychowuje świadomie, no to widzi, że nie wiem, dziecko czyta dużo, tak już jest obeznane z tą literaturą dla swojego wieku, no to może sięgnąć po coś ambitniejszego w znaczeniu dla troszkę starszego odbiorcy. I w drugą stronę, jak dziecko nie wiem w ogóle nie czyta, no to na pierwszą książkę może nawet kupić coś prostszego, łatwiejszego. Tak, żeby rozczytać. E, tak. I nawet jak to dziecko już ma te kilkanaście lat, to nie rzucać mu od razu jakiejś książki na 500 stron czy coś, tylko może mhm. nawet te przygody trzech, trzech detektywów. tak I niech właśnie od tego zacznie. Jak mu się spodoba, to dalej. Dokładnie tak. No to tak zrobiło się, zrobiło się smutno, więc te, na, te nasze tutaj opinie na temat, na, na temat rodziców i obaw obaw dorosłych, no to tak troszeczkę... Znaczy smutno, no temat po prostu budzi różne emocje, bo mhm. zwłaszcza, że też przecież my na pewno znasz jakieś pozytywne przykłady z tym związane, ja też znam przykłady właśnie takiego pozytywnego tak. wychowywania, jeżeli chodzi o dostęp do kultury, nie tylko do książek i czasami nawet aż zazdroszczę niektórym <głos> dzieciakom, że ja nie miałem tak, takiej świadomej kontroli gdzieś tam nade mną, takiej instancji, która by mi to wszystko podrzucała pod nos, ale zawsze reflektując co się dzieje? No ja zazdroszczę też tego, że w, w obecnych czasach jest rzeczywiście cała, cały wachlarz różnych tematów i to ja nie mówię tylko jakby o, o książkach, ale i o y, różnego rodzaju filmach, na przykład familijnych, do takiej w, wspólnej aplikacji, do, do wspólnego oglądania i dyskutowania. Ja hmm. t, tak popatrząc wstecz, no to, to, to rzeczywiście to wszystko się rozwija i jest tego naprawdę masa, także to tylko no, tylko trzeba się orientować jednak, tak to Dokładnie. wszystko ma wady i zalety, ale tylko chciałem powiedzieć, że y, są też te pozytywne zjawiska, my zwracamy uwagę na te negatywne nie dlatego, że jesteśmy tam, tutaj tymi jeźdźcami apokalipsy i wieścimy koniec ludzkości, tylko po prostu y, to zapada w pamięć oczywiście y, i to irytuje, tak? dlatego po prostu mhm. nie się na to w takiej prostu. rozmowie. Tak, niesprawiedliwa hmm. opinia i takie do, demonizowanie na siła. Dobrze, koniec tematu. Tak. Teraz zajmiemy się czymś mniejszym. Tak, nie będziemy się kurzać na ludzi, tylko nie. przejdziemy powoli w kierunku lektur. Mm -hmm. I powiedz mi, co wybrałaś na ten pierwszy wieczór z gazą dla dzieci. Tak, to o czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj będzie właściwie bardzo krótko, bo tak patrząc na, na licznik, to zrobił nam się z tego, z tych ogólnych jakby rozważań, dość fajny podcast, wielowymiarowy mam wrażenie, ale jednak o tej literaturze dziecięcej chciałabym parę słów powiedzieć już teraz. I zaczynamy od? Grozy dla najmłodszych obrazkowej. Na polskim... Obrazkowej, ale w znaczeniu o uh z minimalną ilością tekstu, tak. czy zupełnie bez tekstu tak. i dla najmłodszych, tak nie jako komiks? Nie, tylko... nie, nie, nie. To są, to są książeczki, które rzeczywiście główny nacisk składą na tę stronę graficzną, ale one oczywiście jakiś tam tekst y, mają jak, jak najbardziej y, y, zawarty i też można tutaj już dopatrywać się to, o czym będziemy mówić niejednokrotnie przy analizie tamtych już po, poważniejszych lektur. Y, zaraz się dowiecie, drodzy słuchacze, o czym mówię. Y, na pierwszy ogień pójdzie gdzie y, taka książeczka y, zatytułowana Ignatek. <grywa> Autorstwa <grywa> no, nie... Teraz jak powiedziałeś na głos, to usłyszałem ten Ignatek. <grywa> Ignatek szuka przyjaciela. Paweł Pawlak. Wydawnictwo Nasza Księgarnia, czyli wydawnictwo typowe dla, dla takiej literatury właśnie dziecięcej, jakby sprawdzonej, z ze sporym doświadczeniem na rynku. To jest opowieść o małym kościotrubku. <laughs> który ma pewien wielki problem. On obawia się, że w swoim życiu nie spotka przyjaciela, ponieważ W swoim jest... życiu. W swoim życiu, w swoim istnieniu, może tak. W swoim istnieniu obawia się, że z nikim się nie zaprzyjaźni, ponieważ jest trupem I dodatkowo jeszcze wypadł mu mleczny ząb i wygląda koszmarnie. Ale przesłanie jest jak najbardziej pozytywne, ponieważ główny bohater zaprzyjaźnia się z żywą dziewczynką i na zasadzie kontrastu, obrazkowych jest tutaj przedstawiona piękna przyjaźń istot istnień z dwóch różnych światów. Właśnie przedstawiona takimi graficznymi różnicami. Przyjaźń, taki motyw z tego wypływa, że przyjaźń będzie piękniejsza jeśli pokażemy przyjacielowi nasz świat i nauczymy go patrzeć na to naszymi oczami. Bo Całym jakby, całą osią fabularną tej opowieści jest to, że dziewczynka zabiera Ignatka do siebie, do świata żywych, który jest właśnie taki piękny, kolorowy, z kwiatami i w ogóle. A Ignatek zabiera ją w te swoje jakby smutne niby miejsce, bo przedstawione właśnie w takich czarnych barwach i ona to akceptuje i to jest właśnie jakby siła o. przekazu całej, całej tej historii. W w podobnym stylu jest utrzymana też taka książka o duchu, który się bał. To jest taka publikacja autorstwa Kristyny Digman. nie wiem czy dobrze nazwisko wymawiam, chyba dobrze. Wydawnictwo Zakamarki, to jest takie wydawnictwo, które stawia na skandynawską literaturę, również dziecięcą. I tutaj mamy taką opowieść o istocie tego, czym jest strach i o tym, czy wszyscy się boimy. I mamy tutaj dziewczynkę, która razem z mamą kładzie się do łóżka i obawia się duchów które gdzieś tam mogą być przecież poukrywane pod tym łóżkiem, no bo jest ciemno i takie jakieś nie, nieodkryte miejsce. E, tak, pod tym łóżkiem rzeczywiście siedzi duch, duch, który boi się wampirów. I taka właśnie się później układa, <śmiech> układa historyjka na zasadzie takiej, że wampir boi się kościotrupa, kościotrup boi się potworów z ostrymi zębami, a potwór boi się myszy. Czyli y, wymowa jest oczywista, że y, strach to jest taki naturalny element naszego życia i y, wszyscy się czegoś boimy. Jedni boją się właśnie jakichś tam strachów <grych> typu, typu potworów wampirów, a czasami przerażać nas może taka mała rzecz, mała istotka jak na przykład mysz. Dodatkowo tutaj są też kapitalne ilustracje, y, tu, jak jest wampir, no to jest on jakby stylizowany właśnie na tę te, te istotę, którą znamy z, z, z, z tej grozy dla dorosłych. Kościotrup, no to też jest oczywiście poważna po, po, jednostka, ale ubrana w, w bardzo śmieszny płaszcz i, i, i w taki zawadiacki melonik. Także to pomimo tej swojej straszności jednak no, no, no działa też i głębsze przesłanie niesie. Natomiast Najdziwniejszą rzeczą, na jaką trafiłam, ona jest chyba w tej chwili e, nigdzie niestety m, w takim obiegu m, w księgarniach stacjonarnych trudna do złapania. E, książka nosi tytuł Nocne przygody duszka. <grych> no, tylko Szymon może gdzieś ci wpadło w oko T -t -t -t taka publikacja? Niestety, nie, niestety, a w ogóle brzmi nie. tak bardzo banalnie, nie? No. Brzmi banalnie, to jest w ogóle, moim zdaniem, ewenement na polskim rynku wydawniczym, ponieważ jest to książeczka wykonana z kartonu, a takie książeczki całokartonowe, z twardymi kartkami, z twardą układką, są jakby zalecane dla tych najmłodszych jakby odbiorców. Ona dodatkowo mhm. ma też całą masę fantastycznych elementów, na zasadzie dźwiękowych dodatków. Tu Mamy rzeczywiście przygody uśmiechniętego duszka, który y, przemierza mroczną z założenia krainę, ponieważ on tam też spotyka oczywiście i różne jakieś tam czarownice na miotle, no i tego nieszczęsnego wampir'a również. I y, y, y, towarzyszą temu różne dźwięki: otwieranej trumny, jakieś tam skrzypiące, właśnie. Yeah. <laughs> Hmm. Ale to wszystko jest zrobione oczywiście w taki właśnie zabawny sposób. S są dźwięki organów y, grających gdzieś tam, na przykład łańcuchy, które się obijają o ścianę, ale jest też na przykład taki jakiś potworny śmiech, który wcale nie jest, nie jest przerażający. Musisz z do podcastu. No, ja jej niestety nie mam. To znaczy miałam, ale nie, nie, nie mogę jej znaleźć. Chciałam właśnie tutaj słuchaczom zaprezentować kilka, kilka tych dźwięków, żeby mieli rozeznanie, jak to mniej więcej wygląda, ale gdzieś mi ta książka się z, z, zagubiła niestety. Może, może znajdę. A dodatkowo, dodatkowym elementem, jeszcze uatrakcyjniającym całą tę opowieść, bo tam też w sumie jest jakaś historia, która ma takie kwadratowe obrazki, w którym momencie dany dźwięk nacisnąć, jak na przykład duszek idzie i słyszy łańcuchy, no to jest obrazek z łańcuchem i trzeba ten przycisk, <ścisk> <ścisk> żeby ta historia użyła, nabrała, nabrała rumieńców. To dodatkowo ono ma, ta książka ma też takie lusterko, no, taki rodzaj wyświetlacza Jezus, taki, ro taki rodzaj wyświetlacza, na którym się pojawiają jeszcze właśnie jakieś tam dodatkowe obrazki migają, także nie duży dźwięk to jeszcze coś tam, coś tam się pojawia na przykład właśnie ten, ten, ten duszek unoszący się albo to, to jest dla mnie po prostu coś niespotykanego w Polsce, ja byłam bardzo zaskoczona jak pierwszy raz zobaczyłam tę książkę po prostu przeglądałam ją wzdłuż i przesz, bo nie mogłam uwierzyć, że na polskim rynku jest coś tak bardzo jakby sugerującego, że to jest ten najmłodszy odbiorca literatury i co zawiera właśnie takie elementy. Ale to. Nawet dla dorosłego y, czytelnika, osoby, która będzie tę książeczkę przeglądać, to będzie świetna zabawa, ponieważ te dźwięki są naprawdę przekomiczne. No, no, właśnie, wyobraziłem sobie, że kupuję to dla dziecka, a potem dziecko. A potem siedzisz i cał tę to Jak dziecko siedzi obok, a tata się to się bawi. Jak powiedziałem o tym lustrze, ja bym tak. miał schizę, szczerze mówiąc, jak mi się tak, tak wciągnął. Tak, ale to tak jest właśnie, ponieważ. I tak, lusterko. I jeszcze przypomniałam się scena chyba z obecności, z pozytywką, z lustarkiem tak, też w środku. Tak, tak, I tak, po prostu tak. wyobraziłem sobie, jak tak siedzę z taką książeczką i tam coś widzę i aż podskoczyłem we fotelu. One się rzeczywiście pojawiają w różnych konfiguracjach, także to nie jest też tak, że na przykład jak naciskamy obrazek z wichurą, to pojawiają się nam te, na, na tym wyświetlaczu te same zawsze te, te, te same motywy, tylko one się zmieniają co jakiś czas, także to jest też dodatkowe właśnie jakieś takie uatrakcyjnienie. No co co, coś kapitalnego, mówię. Jak kiedyś będziecie mieli okazję, to bardzo gorąco polecam Nocne Przygody Duszka do zabawy dla dużych i, i młodszych. Okay. Natomiast na zamknięcie tego segmentu, ponieważ akurat w tym temacie tak jakoś nie za dużo rzeczy przygotowałam, bardziej skupiłam się na tej grozie właśnie beletryzowanej, takiej poważniejszej. Natomiast bardzo chciałabym gorąco polecić taką serię z wydawnictwa Wilga. Mam ją tutaj przy sobie. Szemas też jedną ma książkę Aha. z tej serii, ponieważ mu ją poleciłam i, i sprezentowałam nawet. Strachy na lachy to taka, taka seria z wydawnictwa Wilga. Wiem, że Jerry też w swojej kolekcji ma którąś książkę z, z tej serii. To są takie opowieści, w których są wskazówki jak pokonać potwory. I one nawet tak się nazywają. Jak pokonać duchy, na przykład jak pokonać czarownicę, jak pokonać wampiry. Ja mam te trzy. Ja mam wampiry. Te... Ja tak, ty masz wampir i to... Y to jest, moim zdaniem, fenomenalny y, dowód na to, że to co straszne wcale takie być nie musi ponieważ ilustracje, które są dołączone do tych książek są rewelacyjne tam jest na przykład taki motyw z duchami które są prasowane na, na, na desce albo wciągane, zmuchiwane przez suszarkę do włosów, są wykręcane jak ręcznik z kolei w tej książeczce dotyczącej wampirów są też fantastyczne ilustracje z czosnkowym oddechem <głos> albo na przykład z wampirem, który siedzi na fotelu dentystycznym, to, to jest coś w ogóle super. Natomiast y, rzeczą, która mnie absolutnie zachwyciła y, w tej serii jest fakt, y, że y, ilustrator y, znakomicie orientuje się w motywach y, związanych z grozą i umiejętnie potrafi je wykorzystać. Bo y, w tej książce y, o wampirach jest na przykład taki kadr, w którym y, jest taki opis, że wampiry bywają urocze i piękne i jest też w nich taki, nie, coś takiego próżnego, więc można ich wykończyć poprzez zrobienie im zdjęcia przy użyciu bardzo mocnej lampy błyskowej. I tutaj tak. mamy te, takie właśnie y, twory zbliżone do y, Beli Lugosiego na przykład, albo Gary Oldman też, y, oczywiście kreska przetworzona, ale mhm. y, jeśli ktoś się orientuje w temacie, to y, jak najbardziej rozpozna co to takiego. I, i, i kto to jest. Natomiast ja chciałabym tutaj powiedzieć odnośnie tej serii dwa zdania na temat tego, jak można tę serię wykorzystać w pracy z dziećmi. My prowadzimy w tej księgarni, w której pracuję, takie zajęcia dla dzieciaków, różne grupy wiekowe i na jednych zajęciach też wykorzystujemy właśnie te książki z tej serii Strachy na lachy, żeby usmysłowić dzieciom, że Zagrożenie nie zawsze musi być właśnie takie oczywiste jak te obrazki, które tutaj widzimy, że ta czarownica to może być właśnie ktoś potworny, ale może też być to piękna i urocza osoba, która będzie nas usiłowała skusić czymś jakimś cukierkiem albo na przykład czymś, czymś innym, przyjemnym. I te metody, które są tutaj przedstawione, one są przekomiczne, ale można też to odczytać w taki sposób, że z każdej opresji jest wyjście. Wystarczy tylko trochę pomyśleć. Y mm -hmm. Także O tym pomyślałem, jak przeglądałem tę tak. Tak. Bo, znaczy Z nimi jest taki problem w przypadku dorosłych, że te, które mają mało tekstu, no to je się, dorosły je przeczyta w 20 minut, tak? I oczywiście potem się przejrzą, jeszcze prze, wróci się do pewnych obrazków, właśnie tak się jest. zacznie połapywać te takie detale, nawiązania, etc. Uh -huh. Ale w gruncie rzeczy godzina i tę książkę jest też na pamięć, ale <śmiech> dla dzieciaka to jest oczywiście inna lektura, nie? Bo dziecko to może taką jedną stronę hmm. czytać pół godziny i właśnie oglądać, obrazek wodzić po Dokładnie. nim palcem, czego sam byłem świadkiem, <śmiech> i, i się bawić doskonale przez długie, długie godziny jest taką publikacją. Ale to jest też właśnie śmieszne, na jakim poziomie to jest w ogóle też taki temat, który chciałabym kiedyś, jeśli słuchacze będą zainteresowani, jeśli ty będziesz zainteresowany, Szymon, w ogóle temat ilustracji w, w, w, w prozie dziecięcej i w ogóle ilustracji związanych z grozą. Też bym chciała kiedyś na ten temat porozmawiać, ponieważ to jest coś fascynującego, jak można przy użyciu kilku kresek i jakichś takich właśnie prostych, prostych zabiegów, zbudować niesamowity klimat. I to myślę, że te książki są świetnym dowodem na to, że można je odczytywać na różnych poziomach, w zależności od tego, jak bardzo zaawansowanym czytelnikiem jesteśmy. Bo tak jak mówisz, dziecko dorosły może przeczytać właśnie tylko te trzy linijki tekstu, ponabijać, że o ha, ha, tutaj na wampirach chuchniemy czoskiem i sobie ucieknie. Nie? Natomiast w miarę jak odbiorca będzie dorastał, to tutaj rzeczywiście pojawi się cała, cała gama różnych właśnie odniesień popkulturalnych, no bo to o to tutaj chodzi, że te książki mają być po pierwsze mądre, a po drugie mają też coś tam głębszego jednak przemycać, więc to myślę, że jest fantastyczna rozrywka e, zarówno dla e, młodego odbiorcy, jak i dla tych też starszych miłośników grozy. Jerry pewnie może coś na ten temat powiedzieć, bo założę się, że ze swoimi dzieciakami przeglądał je na wszystkie możliwe sposoby i też e, zaśmiewał się na rozpoku. No, także to odnośnie grozy obrazkowej w tej odsłonie dla, dla najmłodszych z mojej strony tyle. I chyba koniec tego nagrania? Tak, jeszcze tylko zaznaczę, że oczywiście bibliografia będzie podana pod spodem, tak tytuły wszystkich przytaczanych utworów, przynajmniej w kontekście tych tutaj omawianych i w kolejnym podcaście, w tej drugiej części też będzie ich jeszcze więcej, więc no nie musicie, nie wiem, robić pauz, w sumie to mogę powiedzieć wcześniej, bo może już jest po, ale to i tak, teraz myślę, się tylko cztery tytuły. Tak takie główne, za tydzień będzie ich dużo więcej, to wtedy nie musicie robić już na przyszłość, tylko wszystko będzie wypisane pod spodem i jak będziecie czymś zainteresowani, to wchodzicie na bloga czy na konglomerat, tam odnajdujecie właściwy tytuł czy własna, właściwego autora i i tyle. Tak? I potem do biblioteki czy do księgarni. Pytajcie w komentarzach też oczywiście, jeśli tylko macie jakieś wątpliwości albo jakieś sugestie, albo może znacie coś, czego, o czym nie wspomnieliśmy, a, a, a uważacie, że trzeba te trzeba publikacje znać, także ko koniecznie dawajcie, dawajcie znać w komentarzach. Jesteśmy ciekawi. I w kontekście tego odcinka też możecie się podzielić tym, od czego wy zaczynaliście, tak? czy w ogóle jako dziecko czytaliście jakąkolwiek grozę, czy coś, co odbieraliście jako groza, a niekoniecznie mhm. tym było. Bardzo Zbyt nas to jest ciekawe, nie? bo tak. myślę, że ile ludzi, tyle historii w gruncie rzeczy. Dokładnie, dokładnie. Także czekamy na, na komentarze i pozdrawiamy. Tak, a na dzisiaj będziemy kończyć. Serdeczne dzięki Bogusiu za ten występ gościnny i za zarówno wymianę zdań, wspomnienia jak i tę polecankę na koniec. Jest, zapewniam Was, my się dopiero rozkręcamy. Prawdziwe, prawdziwe perełki znajdziecie w następnym odcinku. Także raz jeszcze gorąco pozdrawiam i, i do usłyszenia. Dzięki Szymon za zaproszenie. Hej. To ja dziękuję. Trzymaj się. A Wam kochani, tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, w kolejnym nawiedzonym po du, du, du, du, du, <ślaski> <Pół> to dom, <genień. ślaski> Dobrze, żeby to podzieliliśmy. Mogliśmy to na pięć części podzielić. Mogliśmy to podzielić na nieskończoną ilość o. części rany. Jestem o. taka e, zestresowana, ale jednocześnie nakręcona, że a, mogę gadać już teraz.